żołnierze Legionów Polskich. Legiony powstały za sprawą starań generała Jana Henryka Dąbrowskiego 9 stycznia 1797 roku we Włoszech. To zaledwie dwa lata po trzecim rozbiorze Polski, kiedy Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy. Ta formacja wojskowa miała walczyć o niepodległą Polskę u boku wojsk włoskich i francuskich pod wodzą Napoleona Bonaparte ale Napoleon zawarł pokój z Austriakami w tym samym 1797 roku, choć niebawem znów rozpoczęła się wojna. Austrię poparła w niej Rosja. Legioniści ponosili spore straty na polach bitewnych. W sumie w Legionach służyło około tysiąca oficerów i 25 tysięcy podoficerów i szeregowych. Czas pokazał, że ich marzenie jednak się nie spełniło. Czy przelewali krew niepotrzebnie? Niektórzy z tych Polaków, którzy stali u boku Napoleona do końca, wrócili do rodzinnych domów. Tak jak w 1815 roku Dezydery Chłopowski rozczarowany polityką Bonapartego wobec Polski. W swoim majątku w Turwi w Zaborze Pruskim zyskał miano pioniera nowoczesnej gospodarki rolnej. Uważał, że jedyną możliwą drogą do odzyskania niepodległości jest działalność gospodarcza, i ekonomiczna edukacja Polaków. Dziś o walce zbrojnej Polaków po 1795 roku i o początkach pracy organicznej pod zaborami, czyli o dwóch drogach do niepodległości. Zatem bić się, czy bogacić się? Historia żywa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 Legiony powstały już czy dopiero dwa lata po trzecim rozbiorze Polski na ile był to sukces takich ludzi jak generał Dąbrowski, a na ile gra strategiczna Napolona, skoro pełna nazwa formacji... To legiony polskie posiłkujące Lombardię, czyli wzmacniające wojska francuskie w północnych Włoszech. Swoją drogą, dlaczego legiony nie powstały we Francji? Chyba za dużo pytań zadaję na początek, ale sprawa nie jest chyba taka prosta. Rzeczywiście, historia legionów ma wiele kontekstów i podtekstów, dlatego do niej wracamy. Czy to miało sens, czy zaczęło się w porę i czy przyniosło Polsce jakieś dobro? Właściwie starania o przygotowanie walki, o odzyskanie niepodległości zaczęły się niemal równo z chwilą trzeciego rozbioru. Bo przecież kiedy następowało rozformowanie ostateczne wojsk podzielonej Rzeczpospolitej, to przecież nie wszyscy chcieli oddać się w niewolę lub prosić o łaskę zwycięskie oddziały pruskie czy rosyjskie. Wielu ludzi, którzy nauczyli się już walczyć o Polskę w wojnie z Rosją w 1792 roku, czy właśnie w powstaniu kościuszkowskim, chciało było gotowych prowadzić tę walkę dalej. Nie poddać się nastrojowi rozpaczy, chcieli przygotować w konspiracji nowe powstanie. I zanim o Legionach, może o ich poprzednikach, a więc o centralizacji, która powstała jako pierwsza taka organizacja konspiracyjna w Lwowie pod przewodnictwem Waleriana Dzieduszyckiego z inspiracji niemałej Józefa Maksymiliana Osolińskiego, później jednego zresztą z pionierów także pracy organicznej, bo to przecież twórca Zakładu Narodowego Osolińskiego, który do dziś towarzyszy najszczytniejszym osiągnięciom polskiej kultury. Obok lwowskiej centralizacji, nielegalnie przygotowującej powstanie pod zaborem austriackim, możliwość rozwinięcia faktycznej akcji zbrojnej dawało sąsiedztwo z Turcją. Przypomnijmy, że granice tureckie sięgały wtedy Chocimia i tam na czele z pułkownikiem Joachimem Deniską, Zaczęto szykować oddziały do wkroczenia na teren Austrii z nadzieją, że właśnie Turcja znów uwikła się w jakąś wojnę z Austrią, może z Rosją. Tam będzie mógł zorganizować się pierwszy Legion Polski, który wesprze te działania konspiracyjne w kraju, w Galicji. I rzeczywiście to właśnie akcja brygadiera Deniski zapoczątkowuje walkę zbrojną, bo już w marcu 1797 roku Denisko rusza do Galicji, ogłasza akt powstania narodowego, no ale jego siły były zbyt szczupłe, nie wybuchło też żadne wstrząsające podstawami geopolityki wschodnioeuropejskiej zawikłanie w stosunkach turecko-austriackich. I to powstanie, które kroczy na teren Bukowiny, pogranicznej między terenem Austrii a tak zwaną Rają Chocimską, czyli obszarem północnych rubieży Imperium Osmańskiego, ta walka była krótka, skończona klęską, była tylko jakby preludium pokazującym, że Polacy nie godzą się ze zniewoleniem, że będą próbowali nawet rozpaczliwie, nawet bez wielkich od razu szans powodzenia. W innym miejscu taka konspiracja zawiązywała się w Wilnie pod kierunkiem przeora klasztoru dominikanów tamtejszego księdza Faustyna Ciecierskiego. Spisek księdza Ciecierskiego został wykryty, a jego uczestnicy trafili do więzienia carskiego. Konspiracje ogarniały także Wielkopolskę, między innymi pod kierunkiem Erasma Mycielskiego. Właściwie można by wskazać niemal w każdej większej dzielnicy podzielonej przez zaborców Rzeczpospolitej jakąś myśl, jakąś intencję i nawet jakieś działania, które miały przygotować walkę zbrojną o niepodległą Polskę. Ale realną możliwość poważnego przygotowania takich działań dawała tylko emigracja. Emigracja dalej sięgająca niż tylko na teren któregoś zaboru. Po trzecim rozbiorze Polski po 1795 roku były trzy kierunki emigracji Polaków. Konstantynopol, czyli Turcja, wróg Austrii i Rosji. Dalej Wenecja, wciąż niepodległa od ponad tysiąca lat dumna Republika Adriatycka. I rewolucyjna Francja była już po wstrząsach terrorze jakobińskim, stabilizowała się pod rządami dyrektoriatu. Dlaczego Francja była tym najważniejszym kierunkiem? Stwarzała największe, jak się wydawało, nadzieje do przygotowania trwałego gruntu do organizowania siły zbrojnej, polskiej siły zbrojnej. Przede wszystkim dlatego, że Francja rewolucyjna wydawała się kamieniem obrazy, wydawała się jakby naturalnym przeciwnikiem pozostałych mocarstw europejskich, a zatem... Polacy mogli właśnie we Francji szukać nadziei na to, że ta zetrze się, czy to z Prusami, czy z Austrią, bo przecież z nimi już wojnę na początku lat 90. zainaugurowała. I to właśnie w Paryżu utworzyły się zrazu dwie konkurencyjne organizacje polityczne. Deputacja polska, bardziej radykalnie jakobińska i bardziej umiarkowana, za to skuteczniejsza, ważniejsza, politycznie agencja, która rzeczywiście przygotuje, utoruje polityczne kontakty generała Jana Henryka Dąbrowskiego, kiedy ten przez Berlin, przez Prusy uda się właśnie w kierunku Francji, tam szukając szansy dla swojej wizji dalszej walki o niepodległość. Ale i to jeszcze przypomnijmy, zanim przejdziemy do historii samych Legionów, że zaczął swoją myśl o walce zbrojnej o niepodległość Polski generał Dąbrowski od rozmowy z królem pruskim. O czym rozmawia z zaborcą, może się wydać dziwne. Jak to z tym, który brał walny udział w rozbiorach, polski generał, ten, który za chwilę trafi do hymnu, który śpiewamy po dziś dzień jako symbol niepodległości. Pamiętajmy, że przecież patrioci, ta część opinii publicznej, która wspierała dzieło Konstytucji 3 maja, opierali swoje nadzieje geopolityczne na sojuszu z Prusami. Ten sojusz zawiódł, przekształcił się w niecną zdradę pruskiego sojusznika, który bił swój bagnet w plecy Rzeczpospolitej i obrócił go głęboko parę razy w czasie powstania Kościuszkowskiego. Ale pozostawała niezmieniona jedna myśl, że Prusy będą zagrożone przez potężną i przecież wielokrotnie większą od nich Rosję, Nadal, nawet po trzecim rozbiorze, nadzieja na konflikt między Prusami a Rosją jest nadzieją geopolitycznie uzasadnioną, a zatem, że w interesie Prus może być stworzenie choćby buforowego, choćby na początku nie całkiem niepodległego, ale jednak wyodrębnionego i sięgającego na teren zajęty do tej pory przez Rosję państwa polskiego. Taką właśnie myśl przedstawiał generał Dąbrowski królowi pruskiemu, na co uzyskał jednoznacznie negatywną odpowiedź. Władca Prus, podobnie jak jego doradcy, uważali, że konflikt z Rosją byłby szaleństwem i połykanie zresztą jakichś nowych ziem polskich, czy też podporządkowanie ich Prusom nawet w formie państwa buforowego łączyłoby się z większym raczej ryzykiem niż korzyścią dla Berlina w tym momencie. I w tej sytuacji Dąbrowski jedzie do Paryża, wiedząc już, że jeśli gdzieś jest szansa na Dalszą walkę o niepodległość Polski to tylko u boku rewolucyjnej Francji. Na początku dyrektoriat nie wyrażał zgody, by powstało na terenie Francji polskie wojsko, ale ostatecznie jak wspomniałam 9 stycznia 1797 roku została podpisana konwencja wojskowa między generałem Henrykiem Dąbrowskim a rządem Lombardii i wtedy można było już tworzyć legiony polskie. Czy to tak miało wyglądać? Inaczej być nie mogło? Innej szansy nie było w tym momencie. Trwała wojna między rewolucyjną Francją i marionetkowymi w istocie, jeśli można tak powiedzieć, republikami północno-włoskimi, rządzonymi de facto z Paryża. Otóż konflikt francusko-austriacki, jak długo trwał, tak długo w szeregach armii austriackiej walczący, zmuszeni do tego, żołnierze, najczęściej chłopskiego pochodzenia, zgarnięci przez brankę w austriackim zaborze nazywaną Asenterunkiem, do walki w obronie interesów cesarza. Nie chcieli na pewno służyć obcej sprawie. I właśnie w obozach jenieckich, w północnych Włoszech, gdzie toczyły się te walki w 1796 7 roku, obozy jenieckie dla żołnierzy armii austriackiej były w niemałej części wypełnione żołnierzami polskiego pochodzenia. Z nich można było tworzyć ochotnicze oddziały polskie. Wcale nie mało liczne. To była myśl prosta i chyba racjonalna. Tak długo racjonalna, jak długo trwała wojna francusko-austriacka, o której generał Dąbrowski i towarzyszący mu inni generałowie, generał Karol Kniaziewicz, generał Franciszek Rymkiewicz, by wymienić tych najwybitniejszych dowódców wtedy formujących legiony, myśleli, że... Ta wojna może się rozszerzyć na szerszy konflikt, w który uwikłają się jeszcze być może Prusyk w tej nowej wojnie europejskiej, a wtedy przejdziem Wisłę, przejdziem warte, będziemy Polakami, tak jak zabrzmią słowa tekstu ułożonego przez Józefa Wybickiego właśnie dla legionistów. Wystarczyło pokonać Austrię, pokonać Prusy i wrócić do Polski od zachodu. Francja podpisała jednak pokój z Austrią, zatem no, dość szybko wydawało się kończy się ten wojskowy polski epizod. Przekonali się Polacy jak bolesna jest sytuacja, położenie kraju, który nie ma prawa wyrazić własnego zdania przy dyplomatycznym stole. Polska została z tego kręgu państw wykreślona i tu jest jakby cała kwadratura koła polskiej walki o niepodległość po rozbiorach czy pogodzimy się z tym że inni za nas decydują czy próbujemy przebić tę kwadraturę koła właśnie starając się każdą okazję geopolityczną wykorzystywać. A nuż w którejś nasz wysiłek zbrojny, nasza ochotnicza formacja zbudowana przy Francji, przy Turcji, przy jakimkolwiek potencjalnym wrogu któregoś z trzech zaborców, będzie mogła odegrać na tyle ważną rolę, że pojawi się sprawa Polska w końcu na tym dyplomatycznym stoliku. W 1797 roku po serii zwycięstw młodziutkiego, niespełna 30-letniego generała Napoleona Bonaparte w służbie Francji, zwycięstw odniesionych we Włoszech, to nie Napoleon, ale dyrektoriat właśnie, czyli władza zwierzchnia Francji, podjęła decyzję o zawarciu pokoju z Austrią. Sukcesów było dość, Napoleon wyrastał zbyt niebezpiecznie na kogoś, kto może obalić dyrektoriat, jadąc na koniku zdobytej we Włoszech sławy. To były motywy, które przerwały te wojenne sukcesy Napoleona we Włoszech. I w tym momencie rzeczywiście przychodzi to głębokie rozczarowanie w szeregach legionistów, ale czy oznacza ona rozpacz? Nie, zwróćmy uwagę, że ci, którzy wcześniej byli jeńcami z armii austriackiej, teraz nawet po podpisaniu pokoju przez Francję z Austrią, nie wracają do Austrii, nie wracają do niewoli. Nie wracają na dwudziestoletnią służbę pod obcymi sztandarami, ale pozostają formacją z polskimi odznakami, związaną formalnie z utworzoną wtedy w północnych Włoszech Republiką Cizalpińską, Północno-Włoską Republiką. A więc mogą nadal żyć, funkcjonować jako namiastka polskiego oddziału bojowego. I tak właśnie legiony trwają, czekając wciąż na następną okazję do walki o sprawę polską. Wciąż jeszcze mogą powtarzać słowa Mazurka zaśpiewanego po raz pierwszy w lipcu 1797 roku na głównym placu miasteczka Regionele Emilia koło Bolonii. Mazurka, który do dziś śpiewamy, jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Czy z punktu widzenia ówczesnej techniki wojskowej można powiedzieć, że legiony dość szybko stały się doborowymi jednostkami? To, że legendarna demokracja panowała w szeregach legionistów jest faktem opisywanym przez współczesnych. Awanse dla plebejuszy, nie było kar mówiono do siebie obywatelu. Trójkolorowe kokardy przypięte do mundurów nawiązywały do rewolucji francuskiej, oczywiście mówiły o sojuszu i opiece republiki, a na, na ramiennikach mundurów żołnierze Legionów nosili napis ludzie wolni są braćmi. Czy Legiony były od razu formacją doborową? Chyba nie. To prawda, wielu z nich służyło wcześniej w armii austriackiej. Oficerowie także byli kadrą przygotowaną przez jeszcze Wojsko Polskie w ostatnich latach istnienia Rzeczpospolitej, ale dopiero w ogniu kampanii prowadzonej w północnych Włoszech przekształcały się w jednostkę bojową, czy w jednostki bojowej, bo nie zawsze Legiony funkcjonowały wspólnie, o dużej wartości bitewnej. I zwycięstwa, a czasem nie tylko zwycięstwa, kiedy wychodziły raz z wojskami francuskimi i włoskimi, pobite w starciu z Austriakami, wojskami neapolitańskimi, czy później z Rosjanami, którzy wkroczą do Włoch w 1799 roku. Ale jednak te bitwy, takie jak Civita Castellana, zdobycie Gaety, Bitwa pod Maniano, czy zajęcie Rzymu. Bardzo paradoksalna sytuacja, w której polscy żołnierze, przecież w ogromnej większości wierzący i praktykujący katolicy, zdobywają stolicę papieża, wypędzając papieża ze swojego państwa, realizując ideę rewolucji francuskiej, a to dlatego, że tylko właśnie przy tej post-jakobińskiej Francji mogli szukać nadziei na powrót do domu. I to jest właśnie moment, który kiedyś opisze Adam Mickiewicz. Urodzony wtedy właśnie, 24 grudnia 1798 roku, opisze jako ten szczególny moment, kiedy laur kapitolu spoczywał na skroniach legionistów, bo na kapitolu tym najpiękniejszym ze wzgórz Rzymu rezydował generał Karol Kniaziewicz. Mogli poczuć się jakby na szlaku antycznych bohaterów. Ci właśnie czasem bardzo skromnego pochodzenia, ludzie gdzieś z wsi galicyjskich. To było przekształcenie ich, nie wiem czy w elitę bojową, ale na pewno w swoistą elitę narodową przyszłego, nowoczesnego narodu polskiego. Historię Legionów Polskich przypomina profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Polskie wojsko dotarło także do Holandii, a nawet na Haiti. Skąd aż taka geograficzna różnica? Czy to wciąż były legiony, wciąż byli legioniści? Znów wynikało to z owej zależności wysiłku polskiego niepodległościowego od tych, którzy podejmowali decyzje polityczne i geopolityczne. Ten wysiłek zbrojny był uzależniony od Francji. Francja zaś dbała o swoje interesy, to normalne. Prowadząc walkę w 1797 roku, przerwała ją, kiedy właśnie zwierzchnicy Bonapartego zobaczyli, że ta walka może się skończyć dla nich niedobrze, bo zbyt wzmocni ambitnego młodego generała. Potem narzuci Francji raz jeszcze walkę, która będzie toczyła się w północnych Włoszech, decyzja cara Pawła by wysłać oddziały interwencyjne rosyjskie przez Szwajcarię aż do Włoch. To rzeczywiście niesłychana kampania, w której legioniści bili się już nie tylko z Austriakami, bili się też przeciwko wojsku rosyjskiemu, przeciwko temu samemu Suworowowi, który gnębił konfederatów barskich trzydzieści kilka lat wcześniej, a potem dobił powstanie kościuszkowskie. Legioniści na pewno mieli poczucie głębokiego sensu tej walki. Biją się z zaborcami. Polem bitwy jest Piękna Italia, choć polem bitwy jest także Szwajcaria. Ale San Domingo, Haiti to już chyba nie ta polityka, panie profesorze. Kiedy zawarty został traktat pokojowy w Lineville w 1801 roku, oznaczało to, że legioniści są w pewnym sensie bezrobotni. Traktat pomijał w ogóle sprawę polską, zatem bo Bonapartemu legiony polskie były już niepotrzebne? Bonaparte powtarzał, że na sprawę polską przyjdzie czas przy kolejnej konfrontacji. Rzeczywiście temperament, a raczej nieokiełznana rządza panowania, władzy Bonapartego zdawały się tworzyć przesłanki do wiary w to, że ten człowiek nie ustanie, dopóki nie podbije całej Europy. No a podbój całej Europy oczywiście oznaczał, że kiedyś będzie musiał pojawić się i nad Wisłą. Czyli Polacy nie zwątpili w Napoleona. Polacy wielokrotnie wątpili w Napoleona i jednocześnie ta wiara do nich wracała. Ale dnem tego rozczarowania, zwątpienia było niewątpliwie to, co stało się z legionistami w roku 1802, kiedy podzielone na trzy półbrygady, część z nich znajdzie służbę w Republice Włoskiej, ale trzecia półbrygada została skierowana do walki z powstaniem murzynów w kolonii francuskiej na Santo Domingo, na Haiti, w Ameryce Środkowej. I tam też zaczyna się ten dramat trwający w latach 1802-1803, kiedy setki polskich żołnierzy na okrętach wiezionych tygodniami, miesiącami, wręcz na drugą półkulę, musiało zająć się tłumieniem wolnościowego powstania innych ludzi, i przywracania kolonialnego porządku, w którym rewolucyjna Francja występowała w roli opresora, w roli gnębiciela wolności innych, posługując się do tego, między innymi oczywiście polskimi żołnierzami. tej tragedii większość zdecydowana polskich żołnierzy nie przeżyła. Część z tych żołnierzy, którzy tam nie zginęli, założy tam rodziny, tworząc całe dynastie polskie. Słaba to dla nas pociecha, słaba zwłaszcza pociecha dla sprawy polskiej wtedy w 1803 roku, ale ta gorzka pigułka została na zawsze w pamięci polskiej myśli politycznej tej, która kieruje swoją uwagę ku zachodnim mocarstwom, budując w oparciu o nie nadzieję na odbudowę polskiej niepodległości. Te nadzieje nie są całkiem bezpodstawne. Ale jednak z tą stawką na zachód często wiążą się takie właśnie również rozczarowania, jak to, którego symbolem na zawsze stał się los polskich legionistów na Santo Domingo. Czy to był początek końca legionów, a przy Napoleonie pozostali ci, którzy najbardziej w niego wierzyli? Legioniści będą walczyli dalej we Włoszech i w 1805 i w 1806 roku, bo Napoleon wznowi swoje kampanie w starciu z Francją. Anglia będzie włączała się nieustannie w kolejne koalicje przeciwko Francji, przeciwko Napoleonowi, a więc pokoju w Europie nie będzie. I legioniści wciąż będą w tych walkach wykorzystywani. Ale przecież właśnie w 1806 roku zaświta wreszcie nadzieja. Nagle okazało się, że Napoleon wchodzi do środka Europy. Wojna wypowiedziana nieostrożnie przez Prusy Napoleonowi pozwoliła zrealizować te nadzieje, o których mówiły słowa pieśni legionistów z 1797 roku. Bonaparte dał przykład jak zwyciężać mamy. Bonaparte przekroczył. Warte, a potem Wisłę, doszedł do Warszawy i towarzyszył mu obok generał Jan Henryk Dąbrowski, a na jego znak powstawali wtedy Polacy w zaborze pruskim. To także moment, kiedy Polska zdaje się wracać na chwilę nawet nad morze, bo przecież żołnierze polscy idący u boku Napoleona wtedy w kampanii przeciwko Prusom, która przerodzi się także w wojnę z Rosją, wtedy tak zwaną pierwszą wojnę polską Napoleona, Polacy wtedy szturmują twierdze pruskie nad Bałtykiem, a więc nagle okazało się w roku 1806 że ta epopeja legionowa może skończyć się happy endem i nad Wisłą staje chociaż zalążek odrodzonego państwa polskiego, księstwo warszawskie w roku 1807 utworzone. Księstwo warszawskie utworzone w 1807 roku przetrwało do roku 1815 do Kongresu Wiedeńskiego. Kongres porządkował mapę Europy po wojnach napoleońskich, po klęsce Bonapartego w Rosji, gdzie pokonała cesarza Sroga Zima. Ale czy nadzieją mogła być jeszcze słynna bitwa narodów pod Lipskiem w 1813 roku? Właściwie te nadzieje skończyły się w bitwie narodów stoczonej w październiku, kiedy po pierwszej wielkiej klęsce poniesionej w Rosji rok wcześniej, Napoleon raz jeszcze próbował zebrać siły, raz jeszcze towarzyszyli mu Polacy ich symbolem. Był w tym momencie już nie Dąbrowski, choć on także był przy Napoleonie, ale książę Józef Poniatowski. I właśnie ta tragiczna i bohaterska jednocześnie śmierć księcia Józefa w nurta Helstery w bitwie narodów zakończyła ten etap nadziei na Napoleona, na odbudowanie przy tym bogu wojny, jak go często nazywano wielkiej, niepodległej całej Rzeczpospolitej. Te nadzieje najwyżej stanęły u swoistego zenitu w roku 1812, kiedy wielka armia Napoleona przekraczała Niemen, ruszała w głąb Rosji, pod hasłami wtedy otwarcie przez cesarza Francuzów głoszonymi, że celem tej wojny jest odbudowa Rzeczpospolitej. I to wszystko się nie udało. Francja, jak pani przypomniała, przegrała tę wielką wojnę 1812 roku. Raz jeszcze. Próbując zebrać swoje siły przegrała w 1813 z całą koalicją monarchów europejskich i wtedy wierne do końca Napoleonowi oddziały polskie będą mogły już zdać się tylko na łaskę zwycięskiego cara Rosji, cara Aleksandra. I wtedy właśnie okaże się, że ta cała walka u boku Napoleona nie była bez sensu. Bo owszem, Napoleon znika ze sceny historycznej. Przecież ten wysiłek zbrojny rozpoczęty od Joachima Deniski sprawił, że Polska przebiła się do stolika dyplomatycznego. Nie jako samodzielny jeszcze gracz przy tym stoliku, ale jako sprawa, której nie można już zakopać, tak jak próbowali zrobić to zaborcy traktatem z 1797 roku. Wtedy imię Królestwa Polskiego miało być na zawsze wymazane z mapy i z pamięci Europy. W 1815 roku, kiedy układano nowy porządek geopolityczny w Europie na kongresie w Wiedniu, car rosyjski występował w roli rzecznika sprawy polskiej. Oczywiście podpowiadał mu to jego polski doradca, książę Adam Jerzy Czartoryski, ale także właśnie to doświadczenie, że Polacy nie pogodzili się z niewolą, nie pogodzili się i nie zgodzą się z tym, by znów... Być wymazani całkowicie z mapy. Na kongresie wiedeńskim sprawa polska wróciła i została zrealizowana przynajmniej w takiej postaci, że utworzono Królestwo Polskie. Niektórzy wracali do rodzinnych domów, tak jak wspomniałam, w 1815 roku zrobił to Dezydery Chłapowski, był rozczarowany polityką Bonapartego wobec Polski, wrócił do majątku w Turbi, w zaborze rosyjskim i stał się pionierem nowoczesnej gospodarki rolnej. Propagował tę ideę odzyskania niepodległości poprzez działalność gospodarczą. Czy Polacy w większości zwątpili w czyn zbrojny, bo bić się już nie da? A bogacić tak, czyli realizować tę pracę organiczną? Jak później nazwano takie myślenie? Myślę, że nam z perspektywy czasu łatwo przychodzą pewne uogólnienia, schematy, przeciwstawienia, które w istocie nie mają się nijak do rzeczywistych dylematów i wyborów Polaków podejmujących konkretne decyzje w warunkach zaborów. Nie jest tak, że stały naprzeciwko siebie praca organiczna i walka zbrojna. Przecież ci sami ludzie, którzy raz w jednych warunkach i okolicznościach podejmowali walkę zbrojną, prace spiskowe. Potem, kiedy już tych warunków stwarzających choćby minimum nadziei na sukces walki zbrojnej, tych warunków już nie było, wtedy przechodzili do takiej postawy, jakiej symbolem stał się Dezydery Chłapowski, czy wielu innych byłych oficerów armii napoleońskiej, legionistów, którzy można powiedzieć przekuli miecze na lemiesze, szable na pracę, czy to na niwie gospodarczej, czy to na niwie kulturalnej podtrzymującą polskość. Ale ta praca gospodarcza, praca nad tym, by się bogacić, może nie siebie tylko, ale całą ziemię, społeczeństwo, wiązała się właśnie z doświadczeniem tego, że ta wspólnota jest jakimś dobrem, które zobowiązuje nas do działania na jej rzecz, że nie jest nam obojętna, że nie będziemy służyli tylko temu, co nakazuje nam przysięga złożona królowi pruskiemu, cesarzowi rosyjskiemu czy cesarzowi austriackiemu, ale że skoro tyle krwi zostało przelanej, Skoro tyle wysiłków zostało włożonych w to, żeby Polska nie zginęła, to musimy innymi drogami o to samo się starać. I wreszcie te wysiłki właśnie zbrojne przyniosły możliwości pracy organicznej. Nie jest tak, że można w każdych warunkach z równym powodzeniem, równą efektywnością prowadzić taką działalność, o której pani wspomniała na przykładzie Łapowskiego. To właśnie, że mógł to robić wynikało z faktu, że utworzone po 1815 roku Wielkie Księstwo Poznańskie pod zaborem pruskim cieszyło się dużym stopniem autonomii. Namiestnikiem był książę Antoni Radziwiłł. Język polski nie był w ogóle wyrugowany z życia politycznego tej chociaż dzielnicy, inaczej niż z tak tzw. Prus Zachodnich, czyli z Pomorza. Ale w Wielkopolsce w tym 15 piętnastoleciu, po 1815 roku przynajmniej, można było taką działalność legalną, a podtrzymującą polskość środkami gospodarczymi i kulturalnymi prowadzić. I kiedy spojrzymy dalej w historię Polski, o tym będziemy mówili oczywiście przy następnych okazjach, to zobaczymy, że zadowolenie się tylko taką pracą gospodarczą i kulturalną Szybko będzie przynosiło rozczarowania związane z tym, że to zaborca będzie wytyczał granice takiej pracy i będzie w dowolnym przez siebie wybranym momencie powiedzieć dość. Nie wolno wam dalej się bogacić, bo czynicie z polskiego społeczeństwa, polski naród może tak powiedzmy, a z polskiego narodu niebezpieczną siłę, która może zagrozić naszemu pruskiemu, rosyjskiemu panowaniu nad tymi ziemiami. A zatem wtedy będzie wracała znów jak bumerang. Ta konieczność podjęcia na nowo walki o to, żeby Polska była nie tylko w dobrze urządzonym majątku, ale żeby była w książce, w szkole. Od tego zależała przyszłość polskiego narodu. A o tym, czy będzie w książce i w szkole, w urzędzie, w wojsku, w administracji decydował rząd, decydowała władza polityczna. Czy Polska jest niepodległa? czy też o jej losie rozstrzygają urzędnicy króla pruskiego, cesarza rosyjskiego, czy cesarza austriackiego. Od problemu niepodległości i walki od nią nie dało się w sytuacji zaborów uciec. Dezydery Chłapowski działał w swoim majątku w Turwi, w zaborze pruskim i takim symbolem opresyjności zaborcy tam właśnie był potem Michał Drzymała i jego słynny wóz. A jak to było w zaborze Rosyjskim i w Zaborze Austriackim, bo zaczęło się myślenie takie ekonomiczne, edukacyjne, właśnie w Zaborze Pruskim, czy tam było gorzej? Dodrzymały to jeszcze 70 lat będziemy mieli okazję, mam nadzieję, wrócić. Ale właśnie rzeczywiście warto zatrzymać się nad zaborem pruskim, bo w nim istotnie można szukać początków tego, co nazwiemy pracą organiczną. I to nie tylko w momencie, kiedy to pojęcie się ukształtuje, a ono umocni się w latach 40. XIX wieku. Ale wcześniej jeszcze, zaraz po trzecim rozbiorze polskim, zabór pruski był tym zaborem, który stwarzał jednak pewne możliwości działania Prusy wchłonęły znacznie więcej niż były w stanie przetrawić ziem polskich. Połowa ziem Królestwa Pruskiego po 1795 roku to były ziemie zabrane Rzeczpospolitej. Ponad 1 trzecia ludności Królestwa Pruskiego mówiła po polsku. I nie było mowy w 1795, 1797 roku o pełnej germanizacji. Chociaż warto przypomnieć, że nie kto inny, jak Johann Wolfgang von Goethe, autor Fausta, sporządzał podręczniki zalecenia do tego, jak wprowadzić język niemiecki na terenie podporządkowanych ziem polskich. Ta idea kultur tregerstwa, niesienia kultury w języku niemieckim, poczucia wyższości Niemców wobec tych ziem, była od początku obecna. Ale nie dało się od razu skonsumować tych ziem i dlatego władze pruskie pozwalały na takie działania jak choćby w 1800 roku urządzone w Warszawie pierwsze organizacyjne spotkanie Towarzystwa Naukowego, które przecież odegra kapitalną rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej elit polskich. To pod patronatem tego Towarzystwa ukaże się pierwszy wielki słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Lindę sporządzony. Czy takie działania, o których już wspomniałem także w zaborze austriackim, których symbolem jest Józef Maksymilian Osoliński, urządzenie przez niego Zakładu Narodowego Czytelni, które zbierały skarby kultury polskiej i udostępniały je pod znacznie silniej prowadzącym politykę germanizacyjną niż w Prusach zaborem austriackim. To były działania podejmowane także przecież w zaborze pruskim jeszcze po 1815 roku. Przypomnę Bibliotekę Raczyńskich. Największe jednakże znaczenie będzie miała ta inicjatywa z liberalnym kursem przez pewien czas polityki rosyjskiej wobec Polaków. Kursem reprezentowanym przez cara Aleksandra I, wspieranym przez jego doradcę, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Owocem tego stało się objęcie przez księcia Adama Jerzego w 1803 roku Urzędu Kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego. I wtedy Uniwersytet Wileński rozkwitnie na nowo. Rozkwitnie jako Uniwersytet Polski. Wkrótce potem powstanie ośrodek nie bez racji nazywany Wołyńskimi Atenami. Gimnazjum, liceum krzemienieckie zorganizowane przez Tadeusza Czackiego. W oparciu o Wilno i Krzemieniec mogła kwitnąć nauka polska, i edukacja Polska na najwyższym europejskim poziomie w momencie, kiedy państwa polskiego nie było. To z tych szkół wyjdą Mickiewicz, Słowacki, w tych szkołach będzie nauczał Lelewel, Śniadecki. To właśnie w oparciu o ich pracę Polska nie zginęła. Nie mniej niż w oparciu o szable Dąbrowskiego czy Poniatowskiego. Nie należy, podkreślę raz jeszcze, przeciwstawiać tych dróg, drogi organicznej drogi zbrojnej. One razem siebie warunkowały i razem dawały ten efekt, że Polska nie zginęła. Historia Żywa Za tydzień o Księstwie Warszawskim, Małym Księstwie Wielkich Nadziei, czyli polskim państwie w epoce wojen napoleońskich. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak.